Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Witam Was bardzo serdecznie. Mówi do Was Piotr. I cóż, możemy dzisiaj zaczynać następny podcast. Realpolish.pl Your Polish language online resource. Dzisiejszy podcast ma tytuł Co jest ważniejsze jakość czy ilość? Ja mam na imię Piotr, to jest podcast realpolish.pl i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z wami na temat, co jest lepsze w nauce języków. Jakość czy ilość? Niedawno dostałem od Adriana e-mail. Adrian zapisał się na mojego newslettera i był bardzo zdziwiony moją metodą nauki, a zarazem ucieszył się, bo spodobała mu się ta metoda. Adrian napisał, że uczy się polskiego już od kilku lat, ale jest zaskoczony e, moją metodą, bo zawsze był uczony listy słów i zawsze był uczony gramatyki. Jego nauczyciele twierdzili, że Polski ma bardzo skomplikowaną gramatykę, ma bardzo trudną gramatykę i dlatego tym bardziej trzeba się jej uczyć. Jeszcze więcej trzeba się jej uczyć. Jeszcze więcej gramatyki, ponieważ ona jest skomplikowana. Żeby ją dobrze pojąć, trzeba jej się bardzo, bardzo dobrze uczyć. No a żeby mówić po polsku, trzeba znać również słowa, więc na kursach polskiego, Adrian był na kursie w Krakowie, uczono Adriana listy słów, Adrian musiał uczyć się słów i uczył się oczywiście gramatyki, po to, żeby później móc mówić bezbłędnie po polsku. Jeśli znasz słowa, znasz dobrze gramatykę, możesz wtedy mówić po polsku i będziesz rozumiał, co mówią do ciebie Polacy. Gówno, prawda. Jesteśmy tu dorośli, więc powiedzmy sobie prawdę w oczy. Przepraszam za mocne słowa, ale nie zgadzam się z tym. Polskiego, jak każdego innego języka, nie da nauczyć się w ten sposób. Szkoły, w których Uczy się języków obcych, sprawdzają, jak uczniowie umieją język, yy, robiąc testy. Im dokładniej przetłumaczysz zdania, im mniej zrobisz błędów, tym dostaniesz lepszy stopień. Czy to jest takie ważne, żeby nie robić błędów? A może lepiej mówić więcej, ale za to z błędami. Zastanówmy się Opowiem wam pewną historię Pewien rzemieślnik Garnecarz Czyli człowiek, który Lepi z gliny naczynia I później je wypala Na przykład robi filiżanki Filiżanka to takie naczynie W którym Pijemy herbatę na przykład Albo kawę To jest filiżanka i ten garncarz dostał nowych uczniów i miał ich nauczyć robić właśnie filiżanki. Ten nauczyciel podzielił swoich uczniów na dwie grupy. Uczniowie w pierwszej grupie mieli robić filiżanki jak najładniejsze. Mieli dostać tym lepszy stopień, tym lepszą ocenę, im lepszą zrobili filiżankę. W szkole dostajemy oceny. Jeśli dostajemy wysoką ocenę, to znaczy, że zrobiliśmy coś dobrze. I właśnie uczniowie mieli dostać tym wyższą ocenę, im lepszą, ładniejszą zrobili filiżankę. Ich zadaniem było zrobić jak najładniejszą filiżankę. Wystarczyło, że przez cały dzień zrobili tylko jedną filiżankę, ale ona musiała być naprawdę piękna. Druga grupa dostawała tym lepszy stopień, im zrobiła więcej filiżanek. Nieważne, czy one były ładne czy brzydkie, musiało być ich jak najwięcej. Ich zadaniem było zrobić jak najwięcej filiżanek przez cały dzień. Pierwsza grupa bardzo starała się zrobić jak najlepsze filiżanki. A druga grupa robiła jak najwięcej filiżanek. W pierwszej grupie zależało na jakości, a drugiej grupie zależało na Ilości. Na koniec dnia wszystkie filiżanki nauczyciel położył na stole, postawił na stole, i przyszli ludzie, którzy mieli wybrać sobie filiżanki. Mieli wziąć taką filiżankę, która im się najbardziej podobała. Jak myślicie, z której grupy Ludzie brali filiżanki. Czy ludzie brali filiżanki z grupy uczniów, którzy starali się zrobić jak najładniejszą filiżankę? Czy wręcz przeciwnie, z tej grupy, której uczniowie robili jak najwięcej filiżanek? Jak myślicie? Ludzie brali filiżanki z grupy, w której uczniowie byli skoncentrowani na ilości. Dlaczego tak było? Uczniowie, którzy robili dużo, dużo filiżanek, na koniec robili bardzo ładne filiżanki. Oni już nauczyli się, jak robić te filiżanki poprzez sam proces ich tworzenia. Dzięki temu, że robili ich bardzo, bardzo dużo, na końcu robili naprawdę piękne filiżanki. Ci, którzy od razu starali się robić piękne filiżanki, niestety oni nie potrafili tego robić. Pomimo, że bardzo się starali, mieli dużo chęci, niestety oni zrobili tylko jedną filiżankę, ale ona nie była doskonała, ona nie była piękna. I tak jest z nauką Języka polskiego, tak jest z nauką każdego języka. Im więcej słuchamy, im więcej używamy języka, im więcej czytamy, tym lepiej go poznajemy, tym lepiej mówimy, tym lepiej rozumiemy, co mówią do nas ludzie. Na początku robimy błędy, tak jak ci uczniowie robili na początku Brzydkie filiżanki Ale z czasem Powoli, powoli Robili coraz lepsze filiżanki I tak samo my Powoli, powoli Mówimy coraz lepiej Robimy błędy Ale porozumiewamy się Coraz lepiej Coraz płynniej Ci, którzy skoncentrowani są Tylko na gramatyce tylko na nierobieniu błędów. Niestety ci nie robią postępów. Jeśli od razu staramy się nie popełniać błędów, wtedy nie udaje nam się mówić płynnie. Niestety tak to działa. Tak działa ludzki mózg. Potrzeba jest bardzo dużo czasu. Potrzeba jest bardzo dużo słuchania i wtedy dopiero uczymy się, wtedy podświadomie zdobywamy tę umiejętność. Potrafimy w końcu mówić w obcym języku. Tak to działa, ale niestety nauczyciele jakby o tym starają się zapomnieć. Nie wiem dlaczego tak jest, ale niestety tak jest nie tylko z językiem polskim, tak jest prawie ze wszystkimi językami. Ja też uczyłem się języka angielskiego, języka rosyjskiego i niemieckiego w ten sam sposób. W ten sam sposób mnie uczono. Naucz się listy słów, naucz się gramatyki i wtedy próbuj układać zdania. Oczywiście to się nie udawało. Bo nie w ten sposób ludzie uczą się języków. Jestem bardzo ciekawy, co o tym myślicie, czy zgadzacie się ze mną. Ja uważam, że można nie uczyć się gramatyki w ogóle i mówić płynnie w obcym języku. Nie mówię tu o nierobieniu błędów, bo błędy robimy wszyscy. Ja robię ciągle błędy, bez przerwy robię błędy. Urywam zdania. jeśli mówimy w, jakim, w swoim języku, jeśli mówicie po angielsku czy po hiszpańsku, też urywacie zdania, zmieniacie czasy, yy, przerywacie. To jest naturalne, to jest normalne. Czasami jakieś słowo powie się nie tak. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby mówić... Tak jak w książkach, bo życie jest niestety inne zupełnie niż teoria, inne niż to, co chcieliby naukowcy. Okej, okay, to tyle na dzisiaj. Jestem ciekaw, co o tym myślicie. Czy zgadzacie się ze mną, że w nauce języka ważniejsza jest ilość, a nie jakość? Napiszcie, co o tym myślicie napiszcie w komentarzach jeśli macie jakieś pytania chętnie na nie odpowiem wpisujcie je do komentarzy możecie też oczywiście pisać do mnie maile bardzo lubię dostawać od was maile czekam na nie na dzisiaj to wszystko zapraszam was jak zwykle na następne podcasty dziękuję wam bardzo za dziś mówił do was Piotr zapraszam na Moje filmiki na YouTube, zapraszam na, na moją stronę na Facebooku i zapraszam na Twittera. Jeśli lubicie język polski, znacie kogoś kto chciałby nauczyć się języka polskiego, polećcie moją stronę, powiedzcie mu o mnie. Z przyjemnością będę uczył jak najwięcej ludzi mojego języka ojczystego.